Księgi ród przeczytałem czwarty rozdział. W tymczasem Boaz poszedł do bramy miejskiej i usiadł tam, a właśnie przechodził tamtędy wykupiciel, o którym Boaz mówił. Zawołał więc na niego, hej ty, zatrzymaj się i przysiądź się do mnie, a on zatrzymał się i przysiadł się do niego. Potem sprowadził dziesięciu mężów spośród starszych miasta i rzekł do nich, Siadajcie tutaj, a oni usiedli i rzekł do wykupiciela. Noemi, która powróciła z pól moabskich, chce sprzedać ten kawałek pola, który należał do naszego brata Elimelecha. Pomyślałem więc sobie, że wyjawię to przed tobą i powiem: A bądź goty w obecności tych oto obywateli i w obecności starszych ludu. Jeżeli chcesz go wykupić, wykup, a jeżeli nie chcesz go wykupić, powiedz mi, abym to wiedział gdyż oprócz ciebie nie ma innego wykupiciela, ja zaś jestem dopiero po tobie. A tamten rzekł, ja go wykupię. I rzekł Boaz, w dniu, w którym napędziesz pole z ręki Noemi, musisz też pojąć i ród mołabitkę, wdowę po zmarłym, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości. Wówczas wykupiciel odpowiedział, nie mogę wykupić go dla siebie, aby nie narazić moje, moje, mojego własnego dziedzictwa, przyjmij ty dla siebie moje prawo wykupu, gdyż ja nie mogę go wykupić. Taki zaś był starodawny zwyczaj w Izraelu przy wykupie i przy zamianie: że gdy ktoś chciał zatwierdzić układ, to zdejmował swój sandał z nogi i dawał go temu drugiemu. Tak zaświadczano każdą sprawę w Izraelu. Gdy więc wykupiciel powiedział do Boaza: nabądź go, ty dla siebie, zdjął swój sandał. Wtedy Boaz powiedział do starszych i do całego ludu, Wy dziś jesteście świadkami, że nabyłem z ręki Noemi wszystko, co należało, należało do Elimelecha i wszystko, co należało do Kiliona i do Machlona. Także i ród ma bitkę wdowę po Machlonie biorę sobie za żonę, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości i aby nie zginęło imię zmarłego pośród jego braci ani w obrębie jego rodzinnej miejscowości. Wy jesteście dziś tego świadkami, a cały lud, który był w bramie i starsi rzekli, jesteśmy tego świadkami. Niech Pan sprawi, żeby ta kobieta, którą, która wchodzi do Twojego domu, była jak Rachel i jak Lea, które wspólnie wzniosły dom izraelski. Nabywaj mocy w Efracie i zyskuj rozgłos w Betlejemie. Niech Twój ród będzie jak ród Teresa, którego Tamar urodziła Judzie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 Hesron zrodził Rama, Ram zrodził Aminadaba, Aminadab zrodził Nachshona, Nachson zrodził Sal Salmona, Salmon zrodził Boaza, Boaz zrodził Obeda, Obed zaś zrodził Isajego, a Isej zrodził Dawida. Mam odnośnie trzeciego rozdziału. Jeśli tak, ja to sobie przedstawimy, że Boaz to Pan Jezus, że ród to my wierzący, że ta noc to jest ten ciemny świat, jak to czytamy o tym ciemnym miejscu, w drugim mieście Piotra, w pierwszym rozdziale pod koniec. I ród spała u stóp Boaza aż do rana. To rano to jest pochwycenie. A więc my u stóp Pana Jezusa aż do Jego przyjścia bezpiecznie spoczywamy. To jest bardzo nie tylko piękne, nie tylko pocieszające, ale prawdziwe że możemy, mimo całego zamieszania jakie panuje na tym świecie, panowania grzechu, śmierci, szatana, to jednak przy stopach Pana jesteśmy bezpieczni, możemy spokojnie trwać i wytrwać, aż do rana. I teraz przechodząc do rozdziału czwartego, moglibyśmy tak podsumować, że pierwszy rozdział to mówi o ród, która decydowała się. Chodzi o wybór nowej ojczyzny, nowego ludu, nowego Boga. Drugi rozdział, ona była tą usługującą, czyli pracowała na polu władza. Trzeci rozdział to ta ród spoczywająca, która była u stóp. Boaza. I czwarty rozdział, to możemy tak nazwać nagrodzona, brud. czyli ten, ta wydawało się na początku trudna, niepewna decyzja przynosi po jakimś czasie takie szczęśliwe, błogosławione owoce i jest to nagroda od Boga. To jest to, co też Pan Jezus obiecał. Wszystkim swoim e, naśladowcom, że istokrotnie w tym życiu trzymają. I także, oczywiście, wieczności. Ona sama e, tego m, doświadczyła. Jak apostoł Paweł, też Wyścig Filipian napisał w trzecim rozdziale wiersz: Wszystko uznaje za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana Mego. Wszystko, uznaje za śmieci, aby tylko zyskać Chrystusa. A więc dla Niego tą nagrodą był Chrystus. Nagrodą dla ród był Boaz. I ten Boaz, jak widzimy od razu, następnego dnia, poszedł do bramy. Co to jest? Czy Dlaczego akurat do bramy? Dlaczego tak to jest opisane? Chciałem przeczytać kilka miejsc, które nam coś na ten temat powiedzą. Dla przykładu Księga Jezułego. Księga jestłego 20 rozdział. I wiersz czwarty i tutaj jest mowa o człowieku, który nieumyślnie zabił i czwarty wiersz mówi i schroni się w jednym z tych miast, zatrzyma się w bramie miasta, przedłoży swoją sprawę starszym tego miasta, a oni przyjmą go do siebie do miasta. Widzimy tutaj, że brama jest miejscem załatwiania spraw urzędowych. Wtedy to pełniło rolę magistratu. Zwykle miasta były ogrodzone murami, miało jedną lub więcej bram i były to miejsca zacienione, co akurat w upalnym klimacie miało znaczenie, że było to miejsce, gdzie ci starsi mogli usiąść, czy akurat się spotkać, czy coś omówić. Dlatego było to miejsce takich publicznych spotkań ważnych ludzi w danym mieście. Inne miejsce, 2 Samuela, 15 rozdział, 2 Samuela, 15 rozdział, tu jest mowa o Absalomie, 15 rozdział, drugi wiersz. Zwykł też był Absalom od wczesnego rana stawać na drodze przy bramie. A ile jakiś człowiek miał sprawę sporną do rozstrzygnięcia na sądzie przez stół, na salon, przywoływał go do siebie i mawią z którego i tak dalej miasta jesteś, i wtedy mówił, co on by e, zrobił. A więc jest to, znowu e, widzimy, miejsce, e, gdzie m, pewien autorytet też jest e, wyczuwany, że akurat ktoś stoi w bramie i coś e, e, zapowiada czy ogłasza. To jest to ktoś, kto ma znaczenie, ktoś kto przynajmniej tutaj w Absaloma chodzi, on chciał mieć znaczenie i to większe niż jego ojciec. Jeszcze z tej samej księgi, 19 rozdział. 8 wiersz, druga Samuela, stąd na 355, druga Samuela, 19 rozdział Ósmy wiersz, to jest moment już po zabiciu Absaloma. Wstał tedy król i zajął swoje miejsce w bramie. Doniesiono więc całemu zbrojnemu ludowi: Oto król zajął swoje miejsce w bramie. To też przyszedł cały lud zbrojny i stanął przed królem. Więc widzimy, że Król nie przyjmował wszystkich w swoim pałacu, tylko właśnie w bramie. Miejsce, gdzie wszyscy mogli go swobodnie się zebrać i wysłuchać. Więc widzimy, że jest to miejsce, w którym też wiąże się pewna moc. Ten, który przemawia w bramie, jest to ktoś, kto ma moc. Myślę, że też i z tego powodu Pan Jezus powiedział, w Ewangelii Mateusza to czytamy, 16 rozdział, Wiersz 18, że bramy piekielne nie przemogą zgromadzenia. Tu nie tyle chodzi o to, że piekło ma bramę, na ten temat nic nie możemy powiedzieć, ale chodzi o to, że ta brama oznacza moc w tym wypadku, bramy piekielne, a więc moc piekła nie może przemóc zgromadzenia, Choćby całe, wszystkie zastępy demonów, moce szatańskie stanęły szeregiem, to i tak nas nie przemogą. A więc widzimy tutaj, że brama jest miejscem wyrażania jakiejś woli rządców miasta, jest miejscem gdzie jest jakiś autorytet, coś jak magistrat czy rada miejska? Miejsce, w którym też jak w sądzie pewne sprawy załatwiano, publicznie pieczętowano i dlatego też Boas poszedł do bramy miejskiej i tam usiadł. I zobaczmy, znowu dzieje się przypadek od Boga. Akurat przechodził tam tędy ten wykupiciel o którym Boaz mówił, mógłby nie przechodzić przecież akurat tego dnia, poranka, a jednak Bóg sprawił, że przychodził. Widzimy, że jeśli Bóg chce coś doprowadzić, to te przypadki się zbiegają. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Widzimy, że to już nie jest przypadek, że jest tutaj ręka niewidzialna Boga, która tym kieruje i Boaz go zatrzymuje jest tutaj u nas napisane hejty i na tłumaczenie mówi kuzynie. Chodzi o to, że to jest ktoś niewymieniony z imienia. Tam jest chyba dosłownie po hebrajsku taki to ataki, czyli hejty. Nie nazywa go Boas i go zatrzymuje. Gdyby Boas go nie zatrzymał, to on poszedłby dalej. To jest mnie zastanawiające. Gdyby Pan Jezus nie przyszedł, zginęlibyśmy. Gdyby Boaz nie miał na myśli tego wykupienia, oczywiście ród pozostałaby bez wykupu. My także pozostalibyśmy niezbawieni tym jest bardzo y, głęboka myśl tego zamiaru Boga ratowania w ogóle ludzkości i konkretnie każdego człowieka. Już żeśmy o tym wspominali, że Aniezus jest tym wykupicielem, który jest z łaski, a ten drugi wykupiciel, który później wiemy, że on nie chciał nabyć, żeby nie stracić swojego, może dziedzictwa, jest tym, może wiedzieć jakby tym dziesięciorgim przykazem, tym całym prawem, który i tak nie może uratować człowieka. I teraz tak kiedy to zestawimy w tej bramie razem, to czy to może się w ogóle pogodzić? Prawo z łaską. Wiemy, że Pan Jezus wykupuje wykupuje dlatego, że wypełnił całe prawo. Że wypełnił cały zakon. On przeszedł, może powiedzieć, ten, tą próbę i ostał się. On jest tym, który właśnie stanął w tym wyłomie. On jest tym, który, kiedy ludzie wołali, aby ktoś rozdarł niebiosa i stąpił, to właśnie On jest tym, który stąpił z nieba. 61, czy drugi chyba rozdział, Izajasza o tym mówi. Jest jeszcze takie miejsce, yy, któż mi stanie w bramie? Izajasza chyba też to miejsce jest, tak? W Nie. W Także widzimy, że Boaz jest tym, który zajmuje to miejsce i jego nie, nie potrzeba na niego wołać, ani yy, yy, go wzywać. On, jest sam, on sam po prostu przychodzi i sam staje. Nie musi być wzywany. Pan Jezus też bez swojej własnej nieprzymuszonej woli zszedł na tą ziemię i stanął w tym wyłomie. I zajął to miejsce. Żaden człowiek nie mógłby sam się ostać w tym, ale on właśnie to zrobił za nas. On właśnie postawił ten swój krzyż i mogliśmy przejść do Boga po nim. To jest cudowny obraz, który właśnie wiele ludzi zapomina albo w ogóle do tego nie przywiązuje wagi, że I chcą być wykupieni przez swoje własne uczynki, przez swoje dobre życie, a to ich właściwie zgubi i to ich zaprowadzi na śmierć. Dlatego, że zakon, prawo nie są w stanie uratować człowieka. On tu woła, zatrzymaj się i przysiądź się do mnie. Już wspomniałem, jakże może łaska być... Może widzieć, siedzieć razem z zakonem. Jeśli już poruszamy temat bramy i wyłomu, to taką ilustracją, która pokazuje, że jest to różnica, może być Hioba 3817. Tutaj takie pytanie jest zadane. Czy bramy śmierci zostały przed Tobą odkryte? Czy widziałeś bramy cienia śmierci? I bramy śmierci to jest coś, co już powstało w Edenie. I również wyłom to jest coś, co pojawiło się przez upadek. Nie byłoby śmierci, gdyby nie upadek Adama, grzech i nie byłoby wyłomu. I Rzymian 8 rozdział mówi wyraźnie, kto ten wyłom i tą bramę,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 tutaj wykupić, ale potem musiał się wycofać, gdy dowiedział się, że również będzie musiał zaopiekować się docelowo ród. Natomiast ten drugi, czyli Boaz, który tutaj już wspominaliśmy, jest obrazem na Pana Jezusa, to ten to wykupienie mógł wypełnić i mógł to zrobić w sposób doskonały. Zanim podejmiemy dalej myśl o tej analogii duchowej zakon Ewangelia, to zobaczmy jaką miał duchową zasadę Boaz, jaki to był człowiek bogobojny, ponieważ oto kobieta stała u jego nóg całą noc. Gdyby chciał na skróty, że tak powiem kolokwialnie, ją mieć, to by miał. Gdyby chciał tę sprawę załatwić jakoś też z pominięciem prawa, to by nie szukał przecież tego bliższego krewnego. Wszystko by robił tak, żeby to w jakiś sposób nagiąć, żeby on już mógł nią, nią, ją mieć jako żonę. A jednak widzimy, leżała tylko u jego stóp, nie dotknął jej. Następnego dnia sprowadził dziesięciu świadków dwa razy 5, więc podwójna odpowiedzialność. Szuka tego człowieka, tego bliższego krewnego i pyta jeśli o to jest taka sprawa, kup to, co, co zostało sprzedane z powodu ubóstwa. Ty to weź, bo jesteś bliższy. To jest coś takiego, jak zrobił Abraham, z lotem. On powiedział, ty wybierz pierwszy. Jak ty powiesz w prawo, to ja w lewo. Jak ty w lewo, to ja w prawo. Po prostu dał możliwość wyboru, tak jakby po ludzku patrząc, gotów był wziąć to, co gorsze. Choć przecież wyszło odwrotnie. I tak widzimy tutaj z Boazem. Gotów był nawet, tak patrząc po ludzku, stracić ten ród. No bo Anusz, ten bliższy krewny, wypowiedział, no świetnie, dobrze, biorę w takim razie ród. Kupuje tę całą ziemię i już sprawa załatwiona. Byłby koniec historii. Ale Bóg chciał inaczej i Boas tutaj wykazał się wiarą. I chociaż dzisiaj nie mamy młodych wierzących między nami, chłopców, to często tak jest, gdzieś mi to się słyszało, że jeśli ktoś miał jakąś dziewczynę na oku, to szybko chciał ją zająć, żeby ktoś pierwszy go nie wyprzedził. To jest takie postępowanie w charakterze człowieka. Szybko kupić, żeby ktoś zamiast mnie tego nie kupił. Żeby ktoś mnie nie uprzedził. Ale jednak jeśli coś jest wolą Boga, to nikt mnie nie wyprzedzi. A jeśli wyprzedzi, to jeszcze lepiej. To widocznie Bóg miał inny plan. W tym przejawia się wiara w codziennym życiu. My tak żyjemy właśnie kierując się tylko naszymi oczyma, często działając na zasadzie rywalizacji czy impulsu, a widzimy, że Bóg działa w inny sposób. I tu jest tak, że On te wszystkie kolejne szczeble tego prawa chciałby pełnić narażając się na to, że może będzie inaczej niż On myśli ale jednak Bóg sprawił, że ten bliższy nie chciał wziąć ród, dlatego, że to potomstwo, które by się zrodziło, byłoby dziedzicem tego, co on wykupił, czyli tak jakby by stracił, w pewnym sensie by stracił. I dlatego nie był w stanie tego zrobić. Jest to też i prawdą historyczną, że zakon był przed łaską. Wszyscy się zgadzamy, że tak było. Najpierw był zakon, a potem była łaska, czy jest łaska. I zakon trwał, jeśli dobrze to wyczytałem, troszkę ponad 1500 lat. Od nadania zakonu do, y, przez Mojżesza, a, y, znaczy w momencie, kiedy wziął te tablice kamienne, do momentu zesłania Ducha Świętego. Troszkę ponad 1500 lat. A ja więc najpierw był zakon, a później była łaska. Dlatego ten krewny jest bliższy, ten, którego tu zmienia, nie znamy. Dlatego, że on był pierwszy. Najpierw zakon, a później łaska. I ten zakon, jak Grzesiek czytał, to był słaby. To znaczy zakon był dobry. Te przekazania nie były słabe. Nie czytajmy Starego Testamentu, kto to jest. Słabe to słowo jest. Nie, to słowo jest mocne, bo jest od Boga. Tylko, że to słowo okazało się bezskuteczne wobec grzesznego człowieka. To, było, to jest bardzo dobra metoda, ale nie dla grzesznika. Zakon był dobry w sensie jego wspaniałości. Można było to widzieć na Chrystusie, bo on dokładnie żył według zakonu. Ale dla grzeszników, jakimi my jesteśmy, zakon okazał się bezsilny. To był bardzo dobry lekarz, ale nie mógł nam pomóc. I dlatego najpierw chcę wykupić, a potem okazuje się, że nie mogę wykupić. Czytamy w szóstym wiersz, Przejmij Ty dla siebie moje prawo wykupu. Ja nie mogę. Ale widzimy, Pan Jezus mógł. Dlaczego? Ale muszę ponieść stratę ukrył swoją boskość, czytamy w liście do Filipian w drugim rozdziale, dosyć często ten fragment. Cierpiał też stratę, aby nas wykupić. Cierpiał poniżenie. On mógł nas wykupić, ale też musiał być pewien koszt poniesiony, czego ten pierwszy nie chciał ponieść. By strat, jego dziedzictwo by doznało uszczerbku. Pan Jezus doznał tego uszczerbku. Nie było innej możliwości. To jest w ogóle prawda Biblii, czy myśl, którą Bóg ma w swoim sercu, mianowicie sprawa ofiary. Jeśli przesiedzimy Biblię, to jest to na przestrzeni całej historii Biblii, cały czas ten sam temat ofiara, różne jej aspekty, z różnych stron, różnych głębokości. Ale poświęcenie czegoś czystego dla tego, co nieczyste. Poświęcenie życia, żeby coś wykupić. To jest temat, który Bóg ma w sercu i Bóg chciał to przez wszystkie ofiary, przez różne historie biblijne, ostatecznie przez Jezusa Chrystusa cały czas podkreślić, postawić na pierwszym miejscu. Sprawa ofiary, wykupu, śmierci, krwi, zapłaty. To jest coś, co Bóg ma w sercu. Chociaż nie wiemy, Ciągle do końca, dlaczego tak miało być, ale Bóg nawet nie musi nas w to wprowadzać. Po prostu przyjmujemy to, wiedząc, że taka zasada istnieje i to też widzimy tutaj w tej prostej, wydawałoby się, życiowej historii ród i Boaza kiedy Boaz był gotów do wykupienia, także musiał ponieść oczywiście jakieś koszty tego wykupu ród, właściwie tego dziedzictwa po Elimelechu.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 Pan Jezus poniósł wielką stratę, choćby mówi nam o tym 13 rozdział Ewangelii Mateusza, że Pan Jezus sprzedał wszystko, co miał i kupił sobie tą perłę. Tak, to jest wielka zapłata i wielka cena. Tutaj nie widzimy tego, tak wielkiej aż, ale w stosunku do naszego Pana Jezusa widzimy to. I właśnie tutaj potem sprowadził dziesięciu mężów z sposób starszych miasta i rzekł do nich siadajcie tutaj, jakby widzimy, że y, Pan Jezus y, to robi w sposób y, jawny i też y, jakby ci mężowie są tylko świadkami tego wszystkiego. Czy Słowo Boże, które trzymamy czy w ręku które jest zapisane dla nas, ono nie jest tym świadectwem? Czyż ono po prostu nie chce nas, może powiedzieć, przyprowadzić do, do, do prawdy? Tak, Słowo Boże jest tym, które świadczy i wskazuje nam. Widzimy, że w trzecim wierszu i rzekł do Wykopiciela, niech Noemi, która powróciła z pól moabskich chce sprzedać ten kawałek pola, który należał do naszego brata Eli Melecha. Widzimy, że Pan Jezus jakby jest tym mężem, który przedkłada tą sprawę. Służ mam z nimi zrobić. Jaki koszt mam ponieść? I też jest napisane w Izajasza, oto jestem, poślij mnie. On to wszystko zrobił, aby właśnie uratować. Bo nie było możliwości, aby kogokolwiek wykupić przez zakon, i przez prawo. I nie było człowieka, który mógłby stanąć w tym wyłomie. Nie było takiego, który mógłby zająć to miejsce. Ale on właśnie zajął to miejsce. I zajął to miejsce w taki sposób, który żaden człowiek nie mógł zająć. I to jest cudowna łaska Boża. Ten Wykupiciel, ten pierwszy, to jest właśnie też i nam to pokazuje. Dlaczego on był pierwszy? Bóg chce nam pokazać, że jesteśmy słabi. Że kiedy z, może jakby chcemy przez zakon być zbawieni, a wielu z nas y, doświadczyło tego, że starało się że szukało jakiegoś rozwiązania Nawet i wierzący Znaczy dzieci z domów, yy, w domach wierzących Starają się być dobrymi Że nawet oni uważają się za lepszych Od tych, od tych którzy są na świecie Którzy są niewierzący, Bo myślą, że chodząc na zgromadzenia Czytając Słowo Boże to myślę, że są uratowani w jakiś sposób, ale oni też muszą przyjść i skorzystać z łaski. Także każdy z nas, każdy człowiek, obojętnie z jakiego miejsca się wywodzi, musi właśnie najpierw doświadczyć, co to jest zakon i co to jest to 10 przykazań i czy jest w stanie je wypełnić. I przychodzi i stwierdza, że jest niemożliwe, aby być uratowany przez to. I dlatego właśnie stoi łaska, łaska, która jest tak wspaniała, że ona y, przyjdzie tylko, a będziesz ratowany. I to jest cudowne, że Pan Jezus jest tutaj z własnej nieprzymuszonej woli i Boaz też tu stanął z własnej nieprzymuszonej woli, właśnie aby y, o tym powiedzieć i aby y, przedłożyć tę sprawę tym wszystkim świadkom i oczywiście i sam mówi: Ja. Musisz to zrobić. Jeśli nie, to ten właśnie on rezygnuje. On mówi do niego: Ty weź prawo mojego wykupu. On mówi o tym nam. Szósty wiersz: Przejmij ty dla siebie prawo wykupu, gdyż ja nie mogę go wykupić my wszyscy podlegamy pod zakon, my wszyscy podlegamy pod to, aby właśnie Bogu aby wykonać przed Bogiem te 10 przykazań ten cały zakon ale my nie jesteśmy w stanie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 i co do zamiany dla zatwierdzenia każdej sprawy, człowiek zdejmował swój but i dawał go swojemu bliźniemu. Było to poświadczenie w Izraelu. I to jest odniesienie do powtórzonego prawa 25 rozdział od 7 do 10 wiersza. I tutaj nieco inaczej wygląda to powtórzonego prawa. A jeśli ten mężczyzna, to chodzi o prawo lewiratu, czyli to o czym tutaj mowa jest że trzeba było, wykupić po prostu majątek i równocześnie wziąć za żonę wdowę po swoim krewnym. I tutaj jest taka sytuacja, że co jest, jeśli mężczyzna nie chce tej wdowy wziąć za żonę. A jeśli ten mężczyzna nie chce pojąć swojej bratowej, to jego bratowa pójdzie do bramy,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 Tylko znalazł się ten, który dał radę wykupić. Boaz. I dlatego ta historia wrót wygląda zupełnie pokojowo. Nie ma takiego dramatyzmu. Tamten człowiek odmówił, sam zdjął sobie sandał i Pan Jezus nas po prostu wykupił. Boaz wykupił wrót. Pieśń 136 A mnie ten szybie. Tak, u Panie Jezu, dziękujemy Tobie, że Ty za nas i że Ty jesteś naszym Panem i Dziękujemy Panie Jezu, że cały czas nam pokazujesz od samego początku ziemi, we wszystkich właśnie historiach Biblii, Panie Jezu, jak Ty cały czas się o nas starasz i nam też pokazujesz, abyśmy na Tobie polegali, Panie Jezu, taruj. I przydaj nam wiary, abyśmy mogli, Panie Jezu, w tym złym świecie, który nas otacza, mogli sprostać tym wszystkim sprawom, jakie Ty nam codziennie, Panie Jezu, dajesz do przeżycia, abyśmy mogli, Panie Jezu, Ciebie nie zasmucać, abyśmy mogli tak być na tyle mocni w Tobie, tak jak Boas, który on cały czas... Miał siłę od Ciebie, Panie Jezu, aby to wszystko według Ciebie mógł uczynić i był spokojny w swoim działaniu, Panie Jezu. Daruj nam łaski i przede wszystkim wiary. Tobie się polecamy, Panie Jezu, na resztę życia i Ty nam tutaj dałeś. Amen. Amen. Amen.